tyle się dzieje teraz wokół nas i zawsze się działo, no to taki cykl, historia żywa, poświęcony setnej rocznicy powrotu Polski na mapę Europy. To był rok 1918. Odwołujemy się do czasów minionych, przypominając wydarzenia, które budowały niepodległość i suwerenność Polski lub prowadziły do jej utraty. Dziś kolejne spotkanie z przeszłością. Thank mm -hmm. you. To byli ostatni, jak napisał Jerzy Borejsza, romantycy wolności na Tułaczym Szlaku, uchodźcy po powstaniu styczniowym. Historycy szacują, że na przełomie 1864-65 roku blisko 8 tysięcy osób w obawie o życie opuściło Polskę w kierunku Francji, Szwajcarii, Włoch, Belgii, Anglii, Ameryki, Turcji czy Rumunii. Wcześniejsza emigracja polityczna po powstaniu listopadowym była wielka pod każdym względem. Wywarła znaczący wpływ na życie polityczne, literackie, naukowe, a duża w tym zasługa ludzi formatu Czartoryskiego, Lelewela czy Mochnackiego. A jaką rolę w Polsce i na świecie odegrała postyczniowa emigracja polityczna? Czy po krwawym i najdłuższym w historii polskich powstań narodowych zrywie była ucieczką przed represjami, czy jednak próbą kontynuacji walki o niepodległość? Czy przywódcy postyczniowi Zbigniew Miłkowski, Józef Hauke-Bosak, Jarosław Dąbrowski, Walery Wrublewski kontynuowali dzieło wybitnych poprzedników? Jednak najliczniejszym skupiskiem Polaków uczestników powstania styczniowego była Syberia, kolonizowana przez Rosję. Miejsce zsyłki wielu tysięcy katorżników. Już w lipcu 1866 roku w okolicach Bajkału około 700 zesłanych tam Polaków zorganizowało powstanie antycarskie. Czy mieli jakiekolwiek szanse w starciu z imperium? Ale jeżeli nie walka, to co? Zupełnie nowym zjawiskiem w drugiej połowie XIX wieku była liczniejsza niż polityczna emigracja ekonomiczna, głównie mieszkańców wsi do Stanów Zjednoczonych, jak przenosili na amerykański grunt wartości związane z Polską, dziś o diasporze polskiej po 1864 roku i jej roli na drodze do niepodległości. Historia żywa. Profesor Andrzej Nowak jest gościem radiowej jedynki, historyk, publicista, nauczyciel, akademicki sowietolog, autor dziejów Polski Dorota Truszczak. Witam pana profesora. Dzień dobry, witam serdecznie. Klęska powstania styczniowego nie złamała ducha walki powstańców katorżników, bo przecież wspólnie z zesłańcami rosyjskimi zaplanowali wywołanie antycarskiego powstania na Syberii. Można by tutaj się dziwić taką odwagą, no właśnie i romantyzmem gorących głów. Łatwo oceniać po 150 latach, ale gdyby pan profesor żył w tamtym czasie i został poproszony jako doradca przez autorów tego pomysłu o opinię, to jaka ona byłaby? Uświadommy sobie może najpierw, że ludzie, którzy brali udział z entuzjazmem, a potem nawet z determinacją graniczącą z rozpaczą w powstaniu styczniowym, znaleźli się wskutek represji carskich o 6-7 tysięcy kilometrów od swoich domów. Pracowali bardzo ciężko przy budowie dróg wokół jeziora bajkał i perspektywa śmierci tam wiele tysięcy kilometrów od domu wydawała się znacznie bardziej realna niż szansa powrotu legalnego powrotu do domu kiedyś z takiej perspektywy łatwiej może przyjdzie nam zrozumieć również desperacką decyzję by zacząć powstanie powstanie które szans powodzenia. Dzisiaj wiemy to na pewno nie miało, ale które przecież jakąś iskierkę nadziei mogło dawać, że komuś się uda, że ktoś przebije się do granicy chińskiej, a Chiny to już nie Rosja. Z Chin będzie można po prostu kiedyś okrężną drogą wrócić, bardzo okrężną, pół świata pokonując, wrócić jednak do domu. Taki chyba był ten generalny zamysł. Choć oczywiście towarzyszył mu pewien projekt polityczny, do dziś w stu procentach jakby nie wyjaśniony, a mianowicie, czy inicjatorzy chcieli tylko uciec z tego syberyjskiego zesłania? czy też chcieli czegoś więcej, chcieli oderwać Syberię od Rosji. To oczywiście drugie zadanie, czy druga interpretacja czynu, jaki został podjęty w 1866 roku nad jeziorem Bajkał przez polskich zesłańców, wydaje się zupełnie szalona. Czy można było w 700, bo mniej więcej tylu było członków tej konspiracji polskiej, rzucić się na imperium, Ci, którzy planowali to wystąpienie, liczyli na wystąpienie także innych narodowości, nierosyjskich narodowości, małych etnosów, które zamieszkują Syberię Centralną i Syberię Wschodnią, że krótko mówiąc pod hasłem rozbicia więzienia narodów uda się pociągnąć innych za sobą. Liczyli także, jak pani o tym wspomniała, że nieliczni jeszcze bardzo stosunkowo wtedy nieliczni zesłańcy polityczni rosyjscy także wskutek swej naturalnej wrogości wobec Caratu zechcą wesprzeć tę ideę walki przeciwko imperium. Tego rodzaju interpretacje i plany legły szybko w gruzach, kiedy okazało się, że to właśnie przedstawiciele miejscowych plemion czy ludów zaangażują się dość energicznie w ściganie, w prześladowanie polskich powstańców i kiedy okaże się, że Cóż, pozostaną właściwie sami. Ta garstka kilkuset ludzi, którzy umówili się, by rozbroić najpierw swoich strażników, kozaków, a potem spróbować szczęścia, została w obliczu już tylko jednej drogi, drogi ucieczki na południe w stronę Chin. Ale w ciągu kilku, kilkunastu dni praktycznie rzecz biorąc wszyscy zostali wyłapani i to tragiczne powstanie kończy się znów sądem, kolejną fazą represji, egzekucjami przywódców. I oczywiście przedłużeniem syłki dla tych uczestników, którzy zostali uznani wyłącznie za wykorzystanych przez grupkę inicjatorów powstania. A więc to ostatnie echo niejako powstania styczniowego zamiera tragicznie stłumione po kilku tygodniach, właściwie w roku 1866.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 migracji politycznej po powstaniu styczniowym, tak jak pani redaktor powiedziała, wymieniając nazwiska wybitnych jeszcze działaczy politycznych, którzy zaznaczyli swoją aktywnością wciąż żywe znaczenie sprawy polskiej po 1863 roku, między innymi w komunie paryskiej, choć pamiętajmy, że i po drugiej stronie, po stronie wojsk francuskich, które tłumiły komunę paryską, także nie brakowało polskich emigrantów, ale pamiętamy nazwiska generała Walerego Wróblewskiego czy Jarosława Dąbrowskiego. To było także jakieś echo tej aktywności politycznej emigracji, która chce nie dopuścić do pogrzeb Sprawy Polskiej i sięga po każdą możliwą okazję, a więc także wystąpienie pod czerwonym sztandarem z robotniczymi hasłami, by obok znalazł się sztandar biało-czerwony, by walczyć o Polskę. Ta akcja, jak wiemy, skończyła się w sposób taki, jak poprzednie wystąpienia emigrantów, a więc niepowodzeniem. I wydawało się, że po roku 1871, kiedy w dodatku Francja jako ośrodek nadziei politycznych polskiej emigracji traci znaczenie, bo przecież przegrała wielką wojnę z Prusami, zjednoczone Niemcy, cesarstwo teraz niemieckie, II Rzesza wydaje się dyktować porządek na kontynencie europejskim, a Francja jest poddana dyktatowi Bismarcka. Nie można już lokować żadnych realnych nadziei politycznych ani nawet nierealnych. Po prostu to już była zupełna fantazja po roku 1871 liczyć na to, że Francja wesprze jakiekolwiek działania polskie mające na celu niepodległość. Francja sama straciła przynajmniej na jakiś czas Suwerenność w polityce międzynarodowej, znajdując się w pozycji pokonanej przez potęgę militarną II Rzeszy. I szukała pomocy w Rosji. I będzie szukała pomocy w Rosji. Tak, to bardzo ważna uwaga, bo z niej będzie wynikała, zwłaszcza pod koniec XIX i już na początku XX wieku, także sytuacja, która uczyni Francję mało korzystnym, jeśli można tak powiedzieć, krajem. Z punktu widzenia nadziei, ambicji, marzeń polskich o odzyskaniu niepodległości bo w Paryżu głos decydujący o losie polskich emigrantów będzie miał ambasador rosyjski, bo to przecież militarny od roku 1892. Najważniejszy właściwie sojusznik Francji na kontynencie europejskim, Francji, która będzie marzyła po dwudziestu kilku latach o rewanżu na Niemcach, o odzyskaniu utraconej Alzacji i Lotaryngii, utraconej właśnie wojnie z Prusami w 1870 roku. Skoro Francja lokuje swoje nadzieje w Rosji, tej samej Rosji, która prześladuje Polskę w sposób otwarty, jednoznaczny, do końca XIX wieku, nie zostawiając żadnego okienka nadziei na zmianę tej polityki, to oczywiście emigracja polityczna Polska we Francji nie miała już sensu. Ostatnim takim, można powiedzieć, momentem politycznym było w roku 1878 jeszcze jedno zawirowanie wojenne w Europie, wojna bałkańska, w której Rosja pokonała Turcję. Wydawało się, że mocarstwa zachodnie, zwłaszcza Wielka Brytania, przyjmują ze zdecydowanym niezadowoleniem wzmocnienie pozycji Rosji na Bałkanach i mogą w związku z tym doprowadzić nawet do wojny z Rosją. Skoro tak, no to jest nadzieja na konflikt, w którym sprawa Polska znowu może stanąć. Austria także czuje się zagrożona przez wzmocnienie potęgi rosyjskiej na Bałkanach i to powoduje odżycie koncepcji, planów jakiegoś już tylko w cudzysłowie rządu narodowego na emigracji. Te projekty pojawiają się w Wiedniu, pojawiają się we Francji, w Szwajcarii. Chyba nawet Sejmu, panie profesorze. Tak, ale to już nie miało nawet pozorów, powiedziałbym, realności politycznej. Takim ostatnim przykładem aktywności militarnej były zaciągi do szczuplutkich już, ale powoływanych jednostek polskich ochotniczych walczących u boku wojsk tureckich przeciwko Rosji w 1877 roku. To były ostatnie ślady idei legionowej w XIX wieku. Ale jak wiemy, nic z tego nie wyszło. Turcja została pobita przez przewagę militarną rosyjską, a mocarstwa zachodnie rozstrzygnęły przy zielonym stole obrad na kongresie w Berlinie w 1878 roku swoje pretensje do Rosji bez wszczynania żadnej wojny. Pokój miał panować na kontynencie europejskim jeszcze przez bezmała 40 lat. W takich warunkach idea emigracji politycznej, która by tworzyła jakieś właśnie sejmy polskie, rządy polskie czy wojsko polskie na uchodźstwie, traciła przynajmniej na jakiś czas rację bytu. Początek emigracji politycznej i późniejszej emigracji ekonomicznej z ziem polskich sięga chyba wieku XVIII, to wtedy opuszczali ojczyznę konfederaci barscy, powstańcy kościuszkowscy, powstańcy listopadowi, no i teraz mówimy o powstańcach styczniowych, choć w drugiej połowie XIX wieku zaczęły chyba dominować te ekonomiczne motywy wyjazdu atrakcyjnym miejscem były Stany Zjednoczone. Skąd? Ten eksodus ekonomiczny to fenomen, panie profesorze, końca XIX wieku, skoro no, teraz szacuje się, że poza polską wyniku i y, migracji politycznych i ekonomicznych zamieszkuje do 20 milionów Polaków. Tu znów warto spojrzeć na kontekst tego zjawiska, które rzeczywiście ma największe znaczenie społeczne w końcu XIX i na początku XX wieku. Przypomnijmy sobie zatem, że mniej więcej od lat 50., -tych, 60. -tych, XIX wieku zaczyna się wyraźny przełom demograficzny. Wszystko się zaczyna, można powiedzieć, w historii od tego, ilu jest ludzi. Czy jest ich w sam raz, tyle ile akurat ziemia może wyżywić, czy za dużo i wtedy będą się zabijać nawzajem w walce o te ziemię, a może, kiedy pojawi się taka szansa, będą emigrować. Nie wiem, kiedy pojawiło się to stwierdzenie za chlebem, panie za chlebem. Wspominał pan profesor w jednej z audycji, że to kartofel ratował polską demografię. Tak, upowszechnienie tej uprawy zaczęło Polaków, mieszkańców tej ziemi, niekoniecznie i nie tylko Polaków, zaczęło gwałtownie przybywać. Otóż właśnie za chlebem trzeba było emigrować, kiedy już nie można było go znaleźć na własnej ziemi. Niemniej drugim czynnikiem, który tutaj obok eksplozji demograficznej prawdziwej, był bardzo ważny, to było wyzwolenie chłopów. To, że od 1848 roku chłop w Galicji, a od 1864 roku chłop w kongresówce był już człowiekiem wolnym, a więc mógł się poruszać, wyjść ze wsi, ruszyć do miasta w poszukiwaniu chleba. W królestwie, owszem, te miasta tworzą się dość szybko. Miasta przemysłowe, takie jak Łódź. W Galicji natomiast przemysł nie rozwijał się specjalnie traktowana jako zupełnie trzeciorzędna peryferia Imperium Habsburskiego. Galicja nie była wspierana żadnym programem rozwoju władz centralnych w Wiedniu. I połączenie dwóch aspektów, a więc wielki rozwój demograficzny i jednocześnie uwolnienie ludzi, przede wszystkim mas chłopskich, zakazu poruszania się sprawi, że chłopi zaczną szukać miejsca dla siebie dalej od domu. Ta emigracja zaczyna się zarobkowa na wielką skalę w zaborze pruskim, bo tam chłopi najwcześniej zostali wyzwoleni, jeszcze na początku XIX wieku, a od 1853 roku władze pruskie zezwalają każdemu dorosłemu mężczyźnie, oczywiście tym bardziej kobiecie. Wyjazd za granicę, a to wspomniałem, że każdemu dorosłemu mężczyźnie, a tym bardziej kobiecie, bo ci mężczyźni, którzy swój obowiązek wojskowy wykonali albo mu nie podlegali wskutek uszczerbku na zdrowiu, mogli od 1853 roku swobodnie emigrować właśnie w sensie ekonomicznym. Podobne zjawisko będzie miało miejsce wkrótce w Galicji i wreszcie także nawet w Rosji. I ruszy ta lawina również dlatego, że pojawią się coraz doskonalsze środki komunikacji. Najpierw tej komunikacji, można powiedzieć, informacyjnej, która przekazuje wieści coraz szybciej, coraz dokładniej, że są gdzieś takie kraje jak Ameryka, do których można wyjechać i znaleźć tam zatrudnienie. Ameryka, kraj cudami ekonomicznymi słynący, zaczyna się jawić jako nadzieja. Ale także zmiany technologiczne w środkach transportu. No to, że dystans między portami niemieckimi Brema i Hamburg, bo głównie z tych dwóch portów wypływały okręty z migrantami z Europy za ocean, pokonywały ten dystans do Nowego Jorku w 8-10 dni. I to było zorganizowane już powiedzmy od lat 60., 70., 80., XIX wieku na sposób, można tak powiedzieć, masowy, przemysłowy. O polskości w rozproszeniu, czyli diasporze polskiej po 1864 roku mówi profesor Andrzej Nowak. Historia żywa. Mówimy o wyjazdach Polaków z ojczyzny za chlebem w drugiej połowie XIX wieku. Struktura społeczna wyjeżdżających to głównie chłopi, czy także rodzący się robotnicy, rzemieślnicy? Przede wszystkim to jednak byli chłopi, którzy prędko stawali się robotnikami i rzemieślnikami, stawali się nimi tu w kraju, ale mogli się nimi stać także na miejscu swojej emigracji zarobkowej. A więc tak jak już zacząłem o tym mówić, pierwszym właściwie takim popularnym kierunkiem emigracji stały się Niemcy, Niemcy Zachodnie. To była można powiedzieć krajowa, wewnątrzkrajowa, państwowa emigracja z Pomorza czy z Wielkopolski do Zagłębia Rury czy do portów niemieckich, by tam znaleźć zatrudnienie w Przemyśle. Ta emigracja sięgnie kilkuset tysięcy do 1914 roku. Będzie stosunkowo najmniej zorganizowana politycznie z oczywistych względów Niemcom. Szczególnie zależało władzom niemieckim na tym, ażeby Polacy nie mogli podtrzymać swojej tożsamości, a żeby tę tożsamość rozbijać, żeby przemieniać ich jak najprędzej w Niemców. Polityka hakaty, polityka komisji kolonizacyjnej działającej na terenie zaboru pruskiego – Miała swoje inne oblicze właśnie w utrudnieniach w samoorganizacji, czy dla samoorganizacji Polaków przenoszących się w głąb Niemiec za chlebem. Ale to chyba nie był wielki problem. Chłopi nie potrafili czytać, pisać, jakież wartości z Polski przenosili. Otóż właśnie to doskonała uwaga pozwala zobaczyć ogromne, naprawdę ogromne znaczenie emigracji dla sprawy narodowej, że tak szumnie to nazwę. Otóż bardzo często, pewnie większość chłopów, którzy wyjeżdżali z tej wsi wielkopolskiej, potem galicyjskiej, potem w Królestwie Polskim, wyjeżdżali bez silnej świadomości narodowej. Ale w momencie, kiedy znaleźli się w otoczeniu, które nie mówi po polsku, które jest dobrze zorganizowane i które bardzo często gardzi, traktuje z poczuciem wyższości tych przybyszów gdzieś z odległej Polski, Właśnie wtedy pojawia się takie poczucie, ale my skąd też jesteśmy? Coś to znaczy, nie tylko z naszej wsi, ale tu inni, Poloki, Polacy, Pols, są traktowani tak samo jak my i ta sama organizacja wewnętrzna, niezależnie od tego jakie instytucjonalne przybiera formy, zaczyna kojarzyć jakby sprawę indywidualnej tożsamości ze zbiorową, wspólnotową, polską po prostu. Służą temu w szczególności pasterze, opieka tworzących się polskich parafii, księży, kościołów, które powstają no niemal wszędzie tam, gdzie pojawiają się polscy migranci za chlebem. I wokół kościołów, wokół księży no, tworzą się jakby pierwsze zawiązki tej świadomości szerszej, większej, głębszej może niż tylko świadomość klasowa, świadomość społeczna, świadomości narodowej. Drugi aspekt także związany z emigracją to potrzeba no, jednak podnoszenia swoich kwalifikacji, przynajmniej nauczyć się czytać i pisać. I wreszcie także bardzo ważna kwestia, spojrzenie na świat, który rozwija się, który dynamicznie zmienia się w końcu XIX wieku w ośrodkach, w centrach przemysłowych tego świata, właśnie w Niemczech Zachodnich, w Stanach Zjednoczonych, sprzyja jakby modernizacji świadomości kulturowej, społecznej tych, którzy tam docierają. Polacy w dużym stopniu, czy wychodźcy z Polski może tak powiedzmy, żyli przez długie lata w rozproszeniu. Nie było takich wielkich skupisk od razu, jakie pojawią się już na początku XX wieku. W 1864 roku w Chicago mieszkało kilkudziesięciu Polaków. A w roku 1914 to już będzie pół miliona. Wtedy owszem, polskie getto, w cudzysłowie oczywiście, mogło już istnieć. Ale na początku, kiedy przybywali tam dopiero Polacy, no, trzeba było się jakoś dostosowywać, odnaleźć do świata obcego. I w związku z tym właśnie następowały te procesy sprzyjające. Odkryciu w sobie potencjału nowego, większego, odkryciu w sobie także potencjału do godności, która nie jest związana tylko z imieniem i z nazwiskiem, ale z przynależnością do grupy, która ma swoje ambicje, do grupy Polaków, która nie chce być traktowana gorzej jako ludzie drugiej kategorii, która chce odnaleźć swoje kulturowe korzenie, szuka ich w literaturze, w czasopismach, które się pojawiają na emigracji zarobkowej jak grzyby po deszczu. I tak rozwija się bardzo ważna rola emigracji już od końca XIX wieku, tej emigracji zarobkowej, także jako nowego, ważnego ośrodka budzenia tożsamości narodowej. Ten aspekt akurat ma szczególne znaczenie właśnie w Stanach Zjednoczonych, o które pani redaktor już wcześniej pytała. Ogółem można szacować, że od powstania styczniowego do wybuchu I wojny światowej z zaboru pruskiego, z poznańskiego i Pomorza, także z Górnego Śląska wyemigrowało około milion dwieście tysięcy ludzi. Z Galicji podobna liczba, około milion dwieście tysięcy. I podobnie z Królestwa Kongresowego, z Królestwa Polskiego, a więc w sumie nieco ponad 3,5 miliona ludzi wyemigrowała z tej wąsko rozumianej Polski, nie licząc tzw. ziem zabranych, czyli ziem litewsko-białoruskich. A więc kilkumilionowa, może czteromilionowa rzesza mieszkańców ziem polskich wyemigruje za chlebem w ciągu tych 50 lat przed I wojną światową i ta masowość owego zjawiska skoncentrowana głównie w Stanach Zjednoczonych. Niemcy to, jak już mówiłem, 600-700 tysięcy, ale ponad 3 miliony kieruje się głównie do Stanów Zjednoczonych. Nieco ponad 100 tysięcy ostatecznie do Brazylii. Oczywiście przenoszą się także ludzie za chlebem wewnątrz Imperium Rosyjskiego na Syberię, już nie jako zesłańcy, ale jako budowniczowie, wolni budowniczowie kolei syberyjskiej. Jako budowniczowie kolei kaukaskiej do Tiflisu, czyli Tbilisi, czy do Petersburga, do wielkich zakładów przemysłowych tam powstających, to jest także jakby emigracja, można powiedzieć, za chlebem, licząca dziesiątki tysięcy ludzi. Są oczywiście także pomniejsze kierunki owej emigracji. Francja głównie do rolnictwa, a potem także do kopalni. Na północy Francji będą migrowali Polacy. Belgia, Szwajcaria miała raczej charakter kierunku intelektualno-elitarnego. A więc przede wszystkim jednak Stany Zjednoczone stają się największym magnesem przyciągającym setki tysięcy chłopów z ziem polskich i staną się także ważnym ośrodkiem politycznym ostatecznie współdecydującym o przyszłości sukcesu lub niepowodzenia sprawy polskiej w XX wieku. Kiedy obserwujemy współczesne napięcia wynikające z tego, jak mają się zachowywać mniejszości, które znajdują się w jakimś kraju, no, mamy eksodus związany z Bliskim Wschodem. Czy mają się asymilować, czy nie, czy pozostać w zamkniętych diasporach? Jak to rozstrzygano wtedy, czy emigracja zarobkowa z Polski miała tę świadomość, myślała o tym? To zapewne zależało od polityki kraju, w którym się znajdowała, tak jak wspomniał Pan o polityce niemieckiej. A jak to było w, w innych krajach? Czy była taka kwestia. Stany Zjednoczone, które tutaj są, jak już mówiliśmy, najważniejszym przykładem, przyjmowały bardzo chętnie migrantów, zdając sobie sprawę, że tych rąk do pracy wciąż w Ameryce trzeba, ale rąk, które chcą pracować. Stopniowo od lat 80. XIX wieku Amerykanie zaczną wprowadzać restrykcje Słynna wyspa Elis u wybrzeży Nowego Jorku stanie się takim punktem filtracyjnym i będzie tam się odsiewało niektórych na zasadzie kryterium rasowego. Dla Azjatów wstępu nie było. Oczywiście także na podstawie kryteriów karalności skazani za przestępstwa również nie mieli wstępu do Stanów Zjednoczonych i kryterium zdrowia. To były najprostsze kryteria, które przesiewały niejako te masy przybywające do Stanów Zjednoczonych. Ale dopiero właściwie na progu I wojny światowej zostanie wprowadzone ograniczenie kwotowe w Stanach Zjednoczonych. Ono zacznie zmniejszać rzeczywiście napływ migrantów zarobkowych także z ziem polskich. A więc nie traktowano zagadnienia migrantów wtedy jako zagadnienia kulturowo-cywilizacyjnego, przynajmniej jeśli idzie o migrantów z Europy. Polacy byli przecież jedną z wielu grup etnicznych, które osiedlały się wtedy w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej jakby uprzywilejowane miejsca w świecie katolickim, a pamiętajmy, że katolicyzm sam już był upośledzony niejako w systemie kulturowo-religijnych hierarchii w Stanach Zjednoczonych, poniżej protestantów. Ale w tym świecie katolickim, w którym Polacy na ogół się odnajdywali, już wyższe miejsca były zajęte przez Irlandczyków, więc tu były silne napięcia między Polakami a Irlandczykami, którzy dominowali w hierarchii katolickiej, którzy utrudniali powstawanie polskich parafii. Początkowo dobre stosunki z Litwinami, którzy także migrowali w tym samym czasie, co Polacy zepsują się w latach 80. w sutek wzrostu nacjonalizmu. Najpierw zdecydowanie po stronie litewskiej. Także trudne będą stosunki z ludnością żydowską, zwłaszcza od końca XIX wieku, również migrującą przecież z ziem dawnej Rzeczpospolitej. Całkiem dobrze natomiast układały się stosunki z Niemcami. W Stanach Zjednoczonych często Polacy i Niemcy osiedlali się razem. A to ciekawe dlaczego? Myślę, że jakby nastawienie na pracę występujące bardzo silnie i w tej migracji niemieckiej i polskiej. Pamiętajmy, jedna trzecia tej emigracji z ziem polskich to jest emigracja z zaboru pruskiego, Ci ludzie już trochę z Niemcami byli oswojeni. Traktowali ich oczywiście jako współrozbiorców, ale przede wszystkim traktowali ich jako wychodźców z tego samego kręgu polityczno-kulturowego z podobnym etosem pracy, a już nie było w Stanach Zjednoczonych niemieckiego policjanta ani Bismarka który by różnicował. Stąd właśnie tego rodzaju konflikty, jakie w oczywisty sposób wybuchały i musiały wybuchać w ramach polityki zwalczania Polaków przez władze niemieckie w II Rzeszy, nie wybuchały między Polakami a Niemcami na terenie kontynentu amerykańskiego. Ciekawe, jakby to było z Rosjanami. Rosjanie nie migrowali wtedy tak licznie. Ale gdyby, że... gdyby tak było. Ta, tak, <śmiech> oczywiście. Częściej pewnie występowało zjawisko napięć, choć one się nasilą dopiero w XX wieku, z migrantami ruskimi, których później będziemy nazywać ukraińskimi. Choć oni akurat będą się kierowali w większej masie do Kanady, gdzie Polaków było stosunkowo bardzo niewielu w tym czasie, zaledwie kilka, kilkanaście tysięcy. Wspólna migracja niejako polska i ukraińska będzie kierowała się do Brazylii. Masę tych emigrantów tworzyli chłopi. Chłopi żyją podobnym życiem, podobnymi obyczajami, obyczajowością. I tutaj, jeżeli nie dochodziło do konfliktów politycznych, to łatwo było stosunkowo znaleźć wspólny język. A zatem te konflikty na emigracji między migrantami nie będą jeszcze w końcu XIX wieku tak silne, jak wydarzenia polityczne już XX wieku będą rzutowały na to później. Wspomniał pan profesor o nowoczesnych środkach łączności. Czy rozrzuceni po całym świecie, po wszystkich kontynentach Polacy zaczynali myśleć o tym, by połączyć się, by rozmawiać ze sobą, bo przecież problemy na emigracji są bardzo... Bardzo podobne. Brak kraju, problemy z językiem, z zachowaniem tego języka, kultury. Od razu może powiedzmy, że około 10 do 15% emigrantów polskich, czy migrantów polskich, którzy wyjechali do Stanów Zjednoczonych za chlebem, wróciło do Polski, czy wracało do Polski. Czasem na jakieś kilka lat, a czasem na zawsze. Po prostu zarobili tyle, ile chcieli i wrócili do swojego starego domu. Oczywiście wzbogacając go, poprawiając jego stan. Poczta, skoro pyta pani o środki komunikacji z krajem, funkcjonowała wtedy chyba nie gorzej niż dzisiaj. Może nawet pod pewnymi względami lepiej. Oczywiście nie było internetu. Co najwyżej mógł szybką komunikację zastępować telegraf, który już był rozkładany wtedy po dnie Atlantyku. Przede wszystkim Polacy zaczęli organizować się w samym kraju emigracji. Tu znów skupię się na Stanach Zjednoczonych. Pierwsza właściwie zorganizowana taka kolonia emigracyjna Polska powstała w Teksasie. To jest wciąż istniejąca tam, niedaleko San Antonio, miałem tam zresztą przyjemność kiedyś być, osada zwana Panna Maryja, założona przez grupę osadników z Górnego Śląska z księdzem franciszkaninem Leopoldem Moczy Zawsze lubię pytać o ten początek. Dlaczego właśnie tam? W Teksasie. A nie w Chicago na przykład. Tam było miejsce, tam było zapotrzebowanie dla emigrantów wtedy. Pamiętajmy, że w połowie XIX wieku Teksas właśnie został przez Stany Zjednoczone przyłączony do Federacji Amerykańskiej po wojnie z Meksykiem. Słynna obrona Alamo, temat wielu filmów fabularnych amerykańskich o bohaterskiej obronie Teksasu przed Meksykanami. To jest właśnie ten czas. Tuż potem pojawiają się tam osadnicy z Górnego Śląska, gdzie amerykańskim władzom chodziło o to właśnie, ażeby osadnicy z zewnątrz niejako odmeksykanili, przepraszam za okropne słowo, ale zmienili oblicze etniczno-polityczne tego kraju i wzbogacili go swoją pracą. Oczywiście, tak jak pani zauważyła, później emigracja zarobkowa będzie zatrzymywała się już od razu na wschodnim wybrzeżu. No właściwie te trzy główne stany osiedlenia Polaków to jest Nowy Jork, Pensylwania, gdzie tworzył się ciężki przemysł, huty, kopalnie. Tam ogromna część chłopów przybywających z Polski przekwalifikuje się właśnie na robotników w tych zakładach przemysłowych. Poza Nowym Jorkiem i Pensylwanią to jest Illinois, a więc Chicago, gdzie także będą kierowały się masy polskie, nasycając, nasączając niejako ten krajobraz amerykański polską specyfiką emigracyjną i Chicago rzeczywiście już w 1910 roku, kiedy będą organizowane obchody, również tam w Ameryce związane z 500-leciem bitwy pod Grunwaldem będą największym centrum emigracji, będą już jednym z większych, można tak powiedzieć, polskich miast. Trudno byłoby w Europie znaleźć taki kraj, który mógłby być odpowiednikiem Stanów Zjednoczonych na naszym kontynencie. Tak, to prawda, dlatego kiedy mówimy o emigracji zarobkowej musimy przede wszystkim mówić o Stanach Zjednoczonych, także kiedy mówimy o samoorganizacji Polaków, to tutaj Stany Zjednoczone są obszarem, w którym ona przybiera formy najbardziej masowe i najwyżej rozwinięte. Od 1874 roku działa w sposób bardzo skuteczny. Zjednoczenie polskie Rzymsko-Katolickie, tworzone przez ojców zmartwychwstańców. Na progu I wojny światowej sięgnie ono blisko 100 tysięcy członków. Konkurencyjnym niejako powstałym kilka lat później ośrodkiem gromadzącym Polaków z całej Ameryki był Związek Narodowy Polski, ZNP. Właściwie największa struktura polonijna w Stanach Zjednoczonych, założona jeszcze przez uczestników powstania styczniowego, Juliana Lipińskiego i Juliusza Scheinerta, Różnice między tymi dwoma wielkimi organizacjami były takie, że ZNP będzie nastawione bardziej na sprawy kraju, będzie interesowało się tym, co w Polsce się dzieje, czy można wspomóc ruchy niepodległościowe w starym kraju. Natomiast Zjednoczenie Polskie Rzymskokatolickie bardziej będzie zajmowało się opieką duszpasterską na terenie samej emigracji. Będzie próbowało wzmocnić Polaków na miejscu, w Stanach Zjednoczonych. Te różnice nie przeszkadzały jednak współpracy między organizacjami w momentach kluczowych, w momentach, kiedy trzeba było po prostu upomnieć się o Polskę. Szczególne znaczenie tutaj miał rok 1910, jak już o tym wspomniałem – obchody 500-lecia Bitwy Grunwalskiej nie tylko w Krakowie, nie tylko tu na naszej ziemi, ale właśnie za oceanem. Bardzo zmobilizują niejako świadomość narodową emigracji. To był także moment, warto to przypomnieć, kiedy w Waszyngtonie odsłonięte zostały dwa wspaniałe pomniki. No w najbardziej prestiżowych miejscach, jakie sobie można wyobrazić na terenie Ameryki, bo jeden stanął przed Białym Domem, pomnik Tadeusza Kościuszki, a drugi na środku ulicy prowadzącej od Białego Domu na Kapitol do Kongresu Stanów Zjednoczonych na Pennsylvania Avenue, chyba najpiękniejszy pomnik w Waszyngtonie, czyli konny pomnik Kazimierza Pułaskiego. W odsłonięciu tych pomników brał udział prezydent Stanów Zjednoczonych William Taft, Brały udział dziesiątki tysięcy Polaków, które przyjechały z całej Ameryki, żeby zaświadczyć o sile polskości, o sile tej idei wolności, która miała łączyć Polskę z Ameryką. No i już wkrótce, dwa lata później w Pittsburghu zawiąże się organizacja polityczna Polonii Amerykańskiej, nastawiona właśnie na walkę o niepodległość. To był Komitet Obrony Narodowej, CON, który współpracować będzie z ośrodkiem Piłsudskiego w kraju. Dając pieniądze ochotników, dając wszelkiego rodzaju wsparcie dla inicjatyw niepodległościowych skupionych wokół Józefa Piłsudskiego w kraju, także już w latach I wojny światowej. Chciałam dopytać o te zyski, jakie wypływały z tej migracji zarobkowej dla kraju, dla sprawy polskiej. One rodziły się przez pół wieku z migracji, która w zasadzie no, była migracją chłopską, niekojarzoną z polskością. Sądzę, że można wyobrazić sobie ten proces jakby w kilku etapach. Pierwszy, no, ledwie piśmienni albo niepiśmienni, albo piśmienni, ale tak, że tak powiem, znużeni codziennym wysiłkiem fizycznym chłopi, czy mieszkańcy małych miasteczek, którzy znajdują się nagle na nowej ziemi, uczą się nowych zawodów, gdzieś w kopalni czy w hucie. Kobiety głównie pracowały jako pomoc domowa. Polki tworzyły 15%, jak się szacuje, pomocy domowych w Ameryce na początku XX wieku. No to nie było czasu ani sił pewnie, żeby angażować się w jakieś sprawy publiczne, żeby myśleć o niepodległości Polski. Kluczową rolę wtedy, na tym etapie, na pewno odgrywał Kościół katolicki jako miejsce przypominające o kraju pochodzenia, o pewnej kulturze, tradycji związanej z obrzędowością katolicką, która wyróżniała bardzo często wychodźców z Polski na tle protestanckiej większości w Stanach Zjednoczonych. A więc stworzenie polskich parafii katolickich, mimo oporu władz kościelnych, irlandzkich najczęściej. Te parafie powstają bardzo licznie. One podtrzymują samą świadomość, że chociaż raz w niedzielę przypominam sobie, skąd jestem, co jest jeszcze ważnego oprócz zarobienia na życie obok przetrwania następnego dnia, czy odłożenia pieniędzy, które będzie można kiedyś może także do kraju, do swoich bliskich, do krewnych wysłać. I dopiero potem, po pierwszym pokoleniu przychodzi drugie, już zasobniejsze, które coś odziedziczyło, już urodzone często tam w Stanach Zjednoczonych. Część tego pokolenia może odejść od polskości, ale część... Już jest jakby otwarta na coś więcej niż tylko zarabianie z dnia na dzień. Jest otwarta mianowicie na potrzebę zidentyfikowania się głębszego z czymś, co podnosi mój prestiż, moją godność wśród innych wspólnot, wśród których żyję w Stanach Zjednoczonych. I tak właśnie tworzą się czasopisma mówiące o Polsce, o jej historii, Gazeta Polska. Dziennik Związkowy, Dziennik Chicagowski, Wiarus, Robotnik, najrozmaitsze tytuły, które zaczną wychodzić w końcu w dużych nakładach, zwłaszcza Dziennik Związkowy i Dziennik Chicagowski, to były duże gazety. Wokół nich tworzy się jakaś myśl polityczna i podziały polityczne. Jedni są za socjalistami. Za Piłsudskim inni są raczej Zadmowskim, tych jest chyba raczej większość wśród emigracji polskiej zarobkowej w Stanach Zjednoczonych, ale w każdym razie jakby te wyższe potrzeby kulturowej, duchowej identyfikacji znajdują okazję do zrealizowania. Pojawiają się także organizacje paramilitarne, taka Gwardia Kościuszki już w latach 70., Milwaukee tworzy się. Ta kultura amerykańska łączy się z Polską w taki sposób, by idea wolności, idea odważnego stania z bronią, czy powstania z bronią do walki o słuszną sprawę mogła zostać wykorzystana w I wojnie światowej, kiedy przecież ze Stanów Zjednoczonych przyjdzie bardzo liczna pomoc w postaci ochotników, którzy będą napływali do armii polskiej we Francji, kiedy ta będzie mogła już powstawać w 1917 roku.